Błękitna parasolka. Zrywam się dzisiaj wcześnie, bo o godzinie czwartej rano. Harmonogram na cały dzień mam tak nabity, że nie sposób przewidzieć, czy zostanie wykonany. W pierwszą niedzielę października sprzątamy z Elżbietą naszą osadę Mniszkę. Takie jesienne porządki. Na leśnej polanie rozpaliliśmy ognisko, gdyż... Znalazła się moc spruchniałego, mokrego i przegniłego drewna, nadająca się tylko do spalenia. W ognisku szczapy drewna błyskawicznie się zapalają. Drewno daje piękny płomień, podczas gdy trawa tylko dymi. Ogień zmienia swe barwy w zależności od tego, co się do niego wrzuci. Elżbieta filmuje wszystko jak leci, nawet poszczególne liście krzewów winogronowych, których mamy dwie sztuki. W tym roku winogrona pięknie obrodziły. Nie sądziłem nawet, że liście winogrona są tak duże. Zajmują mniej więcej połowę strony A4, a na dodatek przybierają przepiękne barwy jesienne. A ich powierzchnia, ich powierzchnia jest misternie wyrzeźbiona. To jest doprawdy nadzwyczajne, co ta polska złota jesień wyprawia z przyrodą. Ona nadaje naszej osadzie mniszce pozycję rajskiego ogrodu. Na mniszce nie ma jeszcze światła elektrycznego. Założyłem więc żarówki halogenowe zasilane akumulatorami ołowiowymi o pojemności 1,65 Amperogodzin. Dzięki temu pokoje mamy tak oświetlone, jakbyśmy ukradli z nieba kawałek prawdziwego słonka. W ubiegłym tygodniu wybrałem się do Staszowa, bowiem tam znajduje się centrala energetyczna Wyżyny Świętokrzyskiej. Pogodę miałem wspaniałą. Dużo słońca, trochę deszczyku i całą wielką dyspersję i dyfrakcję świateł. Samochód raz zjeżdżał z górki, raz się na górkę wdrapywał. A ja podziwiałem widok po prostu nie do opisania. Cała panorama wyżyny świętokrzyskiej, a wśród niej widok świętego krzyża na tle lazurowego nieba. Przypomina mi się z dzieciństwa jak... Wędrowaliśmy konno z siostrą Barbarą z śmielowa do Puszczy Jodłowej na Świętej Górze, gdzie mieliśmy zaprzyjaźnione nadleśnictwo. Nie potrafię swoim technicznym sercem opisać przeżyć tej wędrówki. Wtedy mieliśmy młodziusieńką niepodległą Polskę, startującą do życia po przeszło 120 latach zniewolenia. Było wielkie odrodzenie, ciężka praca na roli, a poza tym wielki Odradzający się przemysł metalurgiczny. Na wyżynie świętokrzyskiej tu i ówdzie gleba skalna czerwieniła się od rudy żelaza. Cudowna wyżyna bohaterskiej myśli inżyniera Kwiatkowskiego. Ten sam człowiek budował Gdynię i przemysł starachowicki. Dzisiaj mamy afery starachowickie. Mamy wielki pośpiech postkomunistyczno-globalny. Kto więcej ukradnie, kto się hapie? To wszystko jest przerażające. Ale oto i Staszów, przepięknie położony wśród gór. W zakładzie energetyki przyjmuje mnie naczelny inżynier ośrodka. Przedstawiam się jako stary kombatant, który chciałby mimo leciwego wieku jeszcze coś zrobić dla Polski, ale przeszkadza mu w tym brak światła elektrycznego w domu na mniszce. Rozwijam hodowlę koni angloarabskich, mówię – Pomóżcie mi doprowadzić światło. Nie chcę przecież za darmo, w miarę moich możliwości zapłacę, byleby zdążyć z tym przed zimą. Zima w lesie bez energii elektrycznej jest trudna, a nawet powiedziałbym straszna. Obiecano mi, że przed zimą dostanę projekt zasilenia mniszki. Do najbliższego słupa energetycznego jest zaledwie 250 metrów. Wracam przed miejscowość Iwaniska. Zatrzymuję się na chwilę, żeby zwiedzić zabytki. Chyba każda miejscowość na Wyżynie Świętokrzyskiej ma swoje osobliwe, zabytkowe miejsca i historię, którą może się pochwalić i pokazać swoje przywiązanie do kultury. Gdy się tak pędzi samochodem z góry i pod górę, to zawsze wychyla się najpierw wieża kościoła, którego architektura jest tak piękna, że aż dech zatyka. Każda świątynia jest inna, każda przepięknie położona. Społeczeństwo świętokrzyskie to lud głęboko wierzący i głęboko odczuwający. Te wszystkie global afery muszą wyżerać w duszach tego wyżynnego społeczeństwa straszną ranę. To się czuje i widzi. Głęboko przeżywam tę podróż. Wzrok biega od jednej panoramy do drugiej. W pewnej chwili gubię się na drodze i nie wiem gdzie jestem. Zatrzymuję więc samochód i pytam ładniutkiej dziewczyny, jak dojechać z Iwaniska do Opatowa. – Ma pan karteczkę? – pyta dziewczyna. – To narysuję. Podaję jej pióro i otwarty notes. Pan narysuje całą mapę, jak wyjechać z zawiłości dróżek. Plan jest narysowany pewną ręką, ma jasną konstrukcję. Dziewczyna jeszcze objaśnia mi, że droga główna jest oznakowana, więc łatwo na nią trafię. Dziękuję panience, kłaniam się nisko i odjeżdżam. W drodze do Ćmielowa myślę sobie o powstaniu warszawskim. Zastanawiam się, co ja jako powstaniec warszawski osobiście wniosłem do tej walki. Na Starym Mieście po miesiącu walk to już była obrona gruzowiska. Mój batalion Zośka, a w nim Grupa Topolnickiego miała znaczący charakter. Po opuszczeniu szkoły na ulicy Okopowej przenieśliśmy się na Stare Miasto na ulicę Franciszkańską 12. Po nocy spędzonej na deszczu i chłodzie, z pierwszego i drugiego dnia powstania, gdzie z dachu monopolu tytoniowego waliliśmy Filipinkami w bunkry niemiecki, leżąc na poziomie parteru, pozostał mi spływający potok ropy z lewej zatoki ocznej i kilkudniowa gorączka. Doktor Brom, dostępny dla Topolnickiego, zawsze i wszędzie wcisnął mi do ręki jakieś proszki, po których powoli dochodziłem do siebie. Ale cierpiałem. Cierpiąc nie brałem udziału w ostrych działaniach sekcji podchorążego pisklęcia. Myślałem za to, jak mogę pomóc. Trzeba było dorobić do naszego granatnika, który od początku powstania pozostawał bez przyrządów pomiarowych, właściwy kątomierz. Trzeba było stworzyć tabelę zasięgu pocisków dla odpowiednich kątów ustawienia lufy, czyli rury wyrzucającej granaty. Tych pocisków, bombek, mieliśmy 63 sztuki. Zgłosiłem się z jeszcze czerwonym, ropiejącym nosem do kapitana Misia Topolnickiego i poprosiłem go, żeby udostępnił mi trzy pociski. Mówią mu, że dysponuję dobrą lornetką z podziałką tysięczną do określania odległości, którą umiem mierzyć i niemiecki suwak logarytmiczny nessler Dormstadt z funkcjami trygonometrycznymi, wykładnicznymi i logarytmicznymi. Twierdzę przy tym, że jeśli wystrzelimy pod trzema różnymi kątami ponad murem getta i zmierzymy odległości po każdym wystrzale, to uda mi się przygotować tabelę celowniczą. Będziemy mogli wówczas strzelać na dowolną odległość w pozycje niemieckie. Goście, którzy towarzyszyli Misowi Topolnickiemu, widząc przed sobą malucha z rozgorączkowaną twarzą i błyszczącymi oczami, parsknęli śmiechem. – Andrzejku, ty się kładź, kochany, na swoją pryczę, a te swoje majaki zostaw na potem – powiedzieli. – Tylko Topolnicki nie uległ wybuchowi pierwszej wesołości – Kapitan bardzo często bywał w naszej kwaterze na Ogrodowej, gdzie Bronka Wieliczko-Wielicka sprzedawała owoce i jarzyny. Te jarzyny to była oczywiście przykrywka dla obszernej piwnicy, w której zmagazynowana była broń, przeważnie ze zrzutów angielskich. Steny, gamony, plastikowe, piaty i tym podobne. Tylko dwie osoby pilnowały tego magazynu, Bronka i ja. Najwięcej miejsca zajmowały paczki z amunicją, które przewieźliśmy... We trójkę do fabryki Telefunkena na Wolę, w dniu wybuchu powstania. W znacznej odległości jechało sześć riksz. Ja szedłem pierwszy, za mną Mirek Grąbczewski, a na końcu Bronka. To był wielki prezent dla całego oddziału Broda 53 od grupy komendy głównej Topolnickiego. Wrócę jeszcze do mojej propozycji złożonej Topolnickiemu. Miśnie wybuchł śmiechem, gdyż wiedział o moich zamiłowaniach matematycznych. Opowiadałem mu kiedyś, jak na kompletach Gimnazjum Zamoyskiego przedwojenny major Wojska Polskiego uczył nas fizyki. Jak kazał uczniom czwartej klasy liczyć trajektorie lotu pocisków artyleryjskich, uwzględniając opór powietrza. Majorem tym był profesor Sylwanowicz i niełatwo było u niego zdać rozszerzony egzamin na piątkę. Topolnicki spojrzał groźnie na trzęsące się ze śmiechu towarzystwo znacznie starszych, utytułowanych awansami podchorążych i powiedział – przydzielam ci, Andrzejku, trzy pociski do twojej dyspozycji. Strzelaj sobie ponad murem getta w jego gruzy. Mierz odległości, wyliczaj trajektorię i zasięgi. Powstała konsternacja. Pierwsza podeszła do mnie sanitariuszka Stenia. Uścisnęła mnie serdecznie i pogratulowała. Następnego dnia odbyły się próbne wystrzały z podwórka przyległego do ulicy Bonifraterskiej. Próbowaliśmy mierzyć dziesięciometrową miarką odległość upadku pocisku, lecz gruzy getta to uniemożliwiały. Obliczenia i konstrukcję kątomierza oparłem na pomiarach odległości dokonanej lornetką prazmatyczną z dokładną podziałką tysięcznych. Chyba największą przysługę oddał mi niemiecki suwak logarytmiczny. Noc i dzień wykonywałem obliczenia i wykreślałem trajektorię. Po czym wykonałem kątomierz z grubej tektury, a obok kątów umieściłem cyferki zasięgu lotu granatu. Cyferki były dwie, jedna dla wystrzału normalnego, druga ze wzmocnieniem zasięgu pocisku. Granatnik nie czekał długo na swoją kolejkę. Już następnego dnia w ruinach getta pokazały się czołgi, a za nimi piechota. Niemcy wiedzieli, że powstańcy nie mają artylerii i ze swoich karabinczyków czy pistoletów strzelają wyłącznie z bezpośredniej odległości. Nad wieczorem Niemcy zrobili sobie zbiórkę kampanii. Oni zawsze byli układni i porządni. I w ten porządek padły jeden po drugim trzy nasze pociski z granatnika. Podchorąży Pisklak zdał relację misiowi Topolnickiemu, mówiąc: Udało mu się! Nie, panie podchorąży, przerwał mu Topolnicki, nie udało się, to trzeba było umieć obliczyć. Duże łzy pobiegły mi po twarzy, za to udało mu się. Andrzej Cielecki